Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24 Punktualnie 16. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Na początek pytania o bezpieczeństwo Polaków inwestujących w cyfrowe aktywa Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta w sprawie kryptowalut. Jakie będą dalsze kroki rządu, to wie nasza raportarka. Prawo i Sprawiedliwość podzielone nową inicjatywą Mateusza Morawieckiego. Pytania o jedność pojawiają się także w koalicji rządowej w, kontek w kontekście minister klimatu. Temat śledzi nasz reporter. Był wybitnym pisarzem cenionym w kraju i za granicą. Rodzina, przyjaciele i ludzie świata kultury pożegnali Wiesława Myśliwskiego. Czas na szczegóły. Suma wydarzeń Ponad 350 milionów złotych mogą wynieść straty klientów, którzy zainwestowali na giełdzie Zonda Krypto. Poinformowała o tym prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Premier Donald Tusk mówił dziś, że poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób. Prokurator generalny Waldemar Żurek przedstawił 100 stronnicowy raport dotyczący patologii rynku kryptowalut w naszym kraju. Ma to związek z brakiem uchylenia przez Sejm prezydenckiego weta do ustawy regulującej ten rynek. W kancelarii premiera jest Tegata król. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Powiedz, jakie dane pojawiły się w raporcie przygotowanym przez prokuraturę? Liczba tak zwanych wyłudzeń inwestycyjnych i fałszywych platform przejmowania środków to blisko miliard dwieście milionów, a straty klientów przekraczają dwieście milionów złotych. To są dane od 2023 roku. Przekazał je minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, podkreślając, jak ważna była zawetowana przez prezydenta ustawa, która pozwoliłaby chronić obywateli i ten rynek finansowy kontrolować. A dziś głośno jest o firmie, która nie ukrywała powiązań politycznych w swojej działalności poszkodowanych przez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 Ta ustawa miała chronić polskich obywateli. Oczywiście prokuratura będzie działać, będzie działać intensywnie, ale musimy mieć narzędzia. Ustawa jest zabezpieczeniem polskiego społeczeństwa przed tym, żeby do tych przestępstw nie dochodziło. Ustawa o kryptowalutach jest zabezpieczeniem polskiego spo społeczeństwa przed tym, by do takich przestępstw nie, nie dochodziło, podkreślał minister. Prokuratura ma narzędzia, aby działać, ale po fakcie, natomiast prawo daje możliwość kontroli tego rynku i instytucji na nim działających. Rząd dlatego zapowiada kolejne próby stworzenia odpowiednich przepisów, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Rząd nie zaprzestanie wysiłkach na rzecz uregulowania rynku kryptoaktywów, na rzecz zapewnienia klientom oszczędzającym, inwestującym na tym rynku bezpieczeństwa, takiego bezpieczeństwa, jakie mamy zapewnione na innych rynkach finansowych. Więc tak, będziemy podejmować kolejne działania, szczególnie iż widzimy, że powoli wszyscy zaczynają zdawać sobie sprawę z jak potężną aferą mamy do czynienia, jakie mogą być prawdziwe argumenty i czynniki stojące za tym wetem. Dość powiedzieć, że dzisiaj zarówno pan prezes Kaczyński, jak i pan przewodniczący Błaszczak nie poparli weta prezydenta.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 Nie zagłosował dzisiaj tak jak chciał tego Nawrocki i tak jak zagłosowała większość PiS-u i Konfederacji. Jest to rzecz niebywała, że lider partii i lider klubu nie głosują tak jak ich klub. Zdaniem premiera dzisiejsza decyzja lidera PiS i przewodniczącego klubu tej partii to ucieczka od odpowiedzialności. Na te zarzuty odpowiada szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Myśmy się niczego nie, nie wystraszyli, po prostu obydwa jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami nie tylko tej firmy, ale w ogóle kryptowalut. Ja z prezydentem wbrew temu, co niektórzy sądzą, rozmawiam bardzo rzadko. Po głosowaniu w Sejmie i utrzymaniu weta prezydenta politycy komentują, weto prezydenta uniemożliwia ochronę polskich klientów i chroni aferzystów, tak mówili przedstawiciele rządu. Opozycja twierdzi, że cała sprawa jest cyrkiem politycznym. Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Jest za to postępowanie karne w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Konferencji ministrów w tej sprawie przysłuchiwała się Agata Król. Albo członkostwo w PiS, albo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Prezes partii Jarosław Kaczyński mówi wprost – nie będzie miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości dla osób, które będą się angażowały w stowarzyszenie Rozwój Plus – Członkowie inicjatywy podkreślają, że działają na rzecz partii, a nie przeciwko i planów nie zamierzają zmieniać. O sytuacji wewnątrz spisu Sylwia Białek.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 wręcz absurdem. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego skierowane jest do polityków, którzy czują się marginalizowani w pisie, mówiła w rozmowie z nami profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego marginalizacja dotyczy umiarkowanych polityków w wieku tak powiedzmy 40-50 lat tego środka, jeżeli chodzi o pokolenia w Prawie i Sprawiedliwości. Skąd płyną największe skargi na niezadowolenie właśnie związane z takim powiedzmy mocnym odchyłem ugrupowania w prawą stronę, czy w stronę skrajnej prawicy i niezadowoleniem wynikającym z pomijania tych osób we współdecydowaniu o losach partii. Myślę, że byłoby miejsce na pokładzie tego nowego ugrupowania Mateusza Morawieckiego, byłoby na pewno miejsce dla sierot po Polsce 2050, a także dla takiej chwiejnej w tej chwili pozycji PSL-u, ale myślę, że PSL nie dałby się wciągnąć w nową rozgrywkę jako powiedzmy członkowie partii politycznej, a raczej jako koalicja. Mówiła profesor Danuta Plecka. Wspomniana Polska 2050 jest głównym bohaterem sporów koalicji rządowej. Premier grozi ugrupowaniu pożegnaniem z rządem, jeśli partia zagłosuje za odwołaniem ministry klimatu. Posłowie Polski 2050 odpowiadają, że jeśli Paulina henik nie rozwieje ich wątpliwości w dwóch kwestiach, to poprą wniosek opozycji. Od przebiegu rozmowy z ministrem klimatu decyzję w sprawie tego głosowania uzależnia też PSL. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co można usłyszeć ze strony zainteresowanych tą sprawą? No jak wiemy, wczoraj premier Donald Tusk spotkał się z przewodniczącą Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska na Łęcz miała usłyszeć od niego to samo, co dziś powtórzył przed kamerami. Jeśli Polska 2050 poprze wniosek opozycji, to jej przedstawiciele będą musieli odejść z rządu. Kiedy mówię, że nie będę współpracował z kimś, kto będzie głosował za odwołaniem własnego ministra, z własnego rządu, to mówię o tym dlatego, bo taka metoda jest nie do zaakceptowania. Jeśli ktoś ma poczucie na przykład pani minister Pełczyńska-Nałęcz, że pani minister Paulina Heninkowska jest złym ministrem, to trzeba o tym uczciwie rozmawiać, trzeba zastanowić się nad zmianami w rządzie, jeśli pretensje są uzasadnione, a nie razem z opozycją destabilizować rząd. No, to jest dość oczywiste. No i powiedziałem otwarcie, jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. No, ale politycy Polski dwa 2050 nieco inaczej relacjonują przebieg tego spotkania. Ich zdaniem takie groźby nie padły. Przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska na Łęcz oczekuje natomiast pilnego spotkania z ministrą klimatu. Polska 2050 żąda od Pauliny Henik-Kloski przede wszystkim wyjaśnień w sprawie pro programu Czyste Powietrze oraz rozszerzenia programu kaucyjnego o tzw. zwane małpki. Przewodnicząca Polski 2050 zaznacza, że bez rozwiązania tych wątpliwości, które mają posłowie Polski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 Na 27, na 27 kwietnia do Sejmu na spotkanie minister klimatu zaprosiło również PSL. Przewodniczący tego klubu parlamentarnego Krzysztofę Paszyk tłumaczy, że od przebiegu tych rozmów zależy postawa ludowców w głosowaniu nad wotum nieufności. My jesteśmy gotowi i zapraszamy na posiedzenie klubu, żeby porozmawiać z panią minister. Po tym spotkaniu autonomicznie podjąć decyzję. U nas utartym zwyczajem było zawsze w momentach, kiedy jest potrzeba dokonania oceny pracy ministrów, żeby to odbywało się po uprzednim spotkaniu, rozmowie. Nie, nie gryziemy, nie, nie atakujemy. Ludowcom minister klimatu podobno podpadła m.in. dymisją w Bośbanku. Słyszymy, że jest co najmniej trzech posłów w tej partii, którzy chcą zagłosować za jej odwołaniem. Ich głosy oraz Polski 2050 przy pełnej mobilizacji opozycji w zupełności wystarczą do przegłosowania tego wniosku. Posłowie centrum, a więc tej partii, tego klubu, do którego należy Paulina Henik-Kloska mówią, że gdyby tak się stało, gdyby doszło do tego odwołania, no to czeka nas po po prostu rząd mniejszościowy, dlatego polityk tego klubu, Sławomir Ćwik, apeluje do koalicjantów o rozsądek. Szczególnie na przykład PSL, czy kiedy były wnioski o wotum nieufności wobec ich ministrów, czy my się tak zachowywaliśmy, czy zapraszaliśmy tych ministrów na posiedzenia swoich klubów, czy też udzielaliśmy im wsparcia. I niech też mają na względzie, że takie wnioski o odwołania ministrów, ze strony opozycji będą się powtarzały. Szczególnie jeżeli posłowie tych klubów koalicyjnych daleją wodę na młyn działań opozycji. Rozmawiałem z grupą posłów Centrum i oni uważają, że minister nie powinna stawiać się na posiedzeniu klubów zarówno Polski 2050, jak i PSL-u. Nie da się ukryć, też ci posłowie przypominają, że przecież wczoraj sama oba kluby, przedstawicieli obu klubów, zaprosiła do Ministerstwa Klimatu, no i przypominają, że oni na tym spotkaniu się nie stawili. Natomiast nie da się ukryć, że w Polsce 2050 wciąż jest niechęć wobec Pauliny Henik-Kloski za na to, że ta wraz z grupą posłów wyszła z klubu Polski 2050 właśnie i założyła klubę centrum. W nieoficjalnych rozmowach posłowie tej partii mówią też, że gdyby doszło do jej odwołania, a w rewanżu premier odwołałby z rządu ministrów Polski 2050, no to Polska 2050 potraktuje to jako zerwanie umowy koalicyjnej i w tej sytuacji odwoła marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i znów Szymon Hołownia będzie miał szansę wrócić na stanowisko na fotel marszałka. Tu oczywiście w tym wariancie potrzebne byłyby głosy opozycji, co wcale nie jest pewne. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa natomiast, że postawa Polski 2050 jest niezrozumiała, a targi, które funduje sejmowej większości ta partia, partia Katarzyny Pełczyńskiej nałęcz, to groźny moment dla obozu rządowego. Posłowie Koalicji Wspierającej Rząd Donalda Tuska muszą mieć świadomość odpowiedzialności. i Tu nie ma miejsca na takie targi wewnętrzne. Tu musimy działać bardzo lojalnie względem siebie, bo dzisiaj jest wniosek o minister, odwołanie ministeru Heni kloski ale za chwilę może być innego ministra. Do głosowania na dewotu nieufności dla minister klimatu ma dojść na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Ono odbędzie się w ostatnim tygodniu kwietnia. Premier rozmawiał z liderką Polski 2050 o głosowaniu w sprawie wotum nieufności wobec minister klimatu. Od postawy polityków w tym głosowaniu może zależeć przyszłość koalicji rządowej. Informacje na ten temat w Sejmie zebrał dla nas Michał Fabiszek. Dziękujemy. Suma wydarzeń. Ceny paliw spadają, mimo to rządowy program CPN nie będzie wygaszany, deklaruje minister energii. Według założeń mechanizm obniżający ceny paliw ma działać maksymalnie do końca czerwca, ale jest uzależniony od sytuacji na rynku. Miłosz Motyka zadeklarował, że co najmniej do majówki ceny paliw będą obniżane z wykorzystaniem rządowego programu.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 Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, od jutra do poniedziałku włącznie na stacjach za benzynę zapłacimy maksymalnie 6 zł i 3 grosze, a za olej napędowy 7 ,57 zł 57 groszy. To najniższe ceny od początku wprowadzenia programu CPN. Ministerstwo Energii przyznaje, że coraz większym problemem na rynku lotniczym są ceny paliwa, co wiąże się z konfliktem na Bliskim Wschodzie i dostępnością surowca.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 będzie mniej lotów z Bydgoszczy do Frankfurtu. Lufthansa ogranicza loty z portu lotniczego w kujawsko pomorskiem Przewoźnik zlikwidował spółkę córkę CityLine. Rzeczniczka bydgoskiego lotniska Waleria Romanczuk mówi, że powodem jest sytuacja na rynku paliwa lotniczego.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 Tymczasem w Paryżu trwa międzynarodowa konferencja poświęcona sytuacji w cieśninie Ormus. Rozmowy dotyczą przywrócenia swobody żeglugi na tym strategicznym szlaku morskim. W rozmowach w Pałacu Elizejskim uczestniczą przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch, a zdalnie łączą się z nimi przedstawiciele około 50 państw. Więcej o tym spotkaniu wie Stefan Folcer.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 Nowy węgierski rząd partii TISA chce stworzyć warunki do tego, aby najpóźniej za cztery lata na Węgrzech wprowadzić euro. Według polityka typowanego na ministra finansów w nowym gabinecie to rozwiązanie ustabilizuje gospodarkę. Z Budapesztu Piotr Piętka. Ondrasz Karman powiedział w wywiadzie dla RTL Hiradu, że nowy rząd może stworzyć warunki do wprowadzania euro w ciągu czterech lat. Eksperci tej partii kładą nacisk na stworzenie odpowiednich warunków, aby w 2030 roku można było podjąć pozytywną decyzję o wprowadzeniu euro. Polityk powiedział, że osiągnięcie tego celu wymaga przede wszystkim stabilnego środowiska gospodarczego i odpowiedzialnej polityki walutowej. Podkreślił, że wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej przyniesie korzyści węgierskiej gospodarce. Typowany na ministra finansów wądraż Karman spotkał się w tej sprawie z prezesem Narodowego Banku Węgier, Michałem Worgą. Przekazał mu jak będzie wyglądała polityka finansowa i gospodarcza nowego rządu, który kluczowym elementem jest wprowadzenie europejskiej waluty. Jak poinformował Karman, obaj zgodzili się, że będzie to miało pozytywny wpływ na obniżenie stóp procentowych, złagodzenie oczekiwań inflacyjnych i doprowadzi do przewidywalnych zmian kursów walut. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Federalna Służba Bezpieczeństwa kontroluje rosyjski internet, poinformował portal śledczy Debel. Konkretnie chodzi o oddział drugi FSB, ten sam, który przygotował zamachy na Aleksieja Nawalnego. Od marca w Rosji systematycznie ograniczany jest dostęp do sieci. Często sygnał jest wyłączany, a komunikatory internetowe blokowane. Sytuację śledzi Maciej Jastrzębski.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 Dąży do całkowitego odcięcia Rosjan od zewnętrznego internetu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To może być przełomowe orzeczenie dla wielu tysięcy naszych rodaków zatrudnionych w Holandii. Polek wygrał z jedną z największych sieci supermarketów w tym kraju. Są to rzekł, że nie mogła ona zatrudniać pracownika przez 7 lat na umowę tymczasową. Z Hagi Katarzyna Van Rojen.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 Kościół Walii wprowadza na stałe błogosławieństwa par jednopłciowych. Do tej pory stosowano je jako rozwiązanie tymczasowe. Zmiana dotyczy par po ślubie cywilnym i nie oznacza wprowadzenia ślubów kościelnych. Tematem zajęła się Anna Rączkowska. Decyzję zatwierdzono w głosowaniu biskupów, duchownych i świeckich przedstawicieli kościoła Walii. Nowe zasady oznaczają, że pary po ślubie cywilnym mogą zwrócić się do księdza o modlitwę i błogosławieństwo swojego związku. Takie ceremonie są odprawiane w Walii od 2021 roku. Do tej pory miały charakter pilotażowy i odbywały się w wybranych parafiach. Teraz zostały zatwierdzone na stałe w całym kościele, w tym regionie. Małżeństwa jednopłciowe w obrządku religijnym nadal nie są przewidziane. Nowe rozwiązanie ma charakter pośredni, międzynarodowy. Między dotychczasowym nauczaniem a oczekiwaniami części wiernych. Wprowadzono też zasadę dobrowolności. Duchowni, którzy nie zgadzają się z taką praktyką, nie będą zobowiązani do udzielania błogosławieństw. Londyn Anna Rączkowska, Polskie Radio. Suma wydarzeń. Pisarz, mistrz słowa, skromny i życzliwy człowiek. Na stołecznym komunalnym cmentarzu powązkowskim pochowano Wiesława Myśliwskiego. Podwójnego laureata Nagrody Literackiej NIKE żegnali m.in. przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządu, a także artyści i warszawiacy. Na uroczystości był nasz reporter Aleksander Przoniak. Witaj. Powiedz, jakimi słowami był żegnany Wiesław Myśliwski? Bliscy Wiesława Myśliwskiego, jak i jego współpracownicy byli zgodni, że pisarz był człowiekiem z jednej strony skromnym, z drugiej zaś wierzącym w zasady i uczciwość. Wszyscy nazywają go mistrzem słowa. Jak mówił podczas uroczystości wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Sławomir Rogowski, wszystko co stworzył było ważne dla polskiej literatury. Publikował rzadko, za to każda jego powieść stawała się literackim wydarzeniem. Pisał o tym, co pozornie najprostsze, a w rzeczywistości najważniejsze – o pamięci, o domu, o ludzkiej godności. Jego proza była zakorzeniona w polskiej ziemi, w doświadczeniu wsi, jednocześnie niosąc przesłania uniwersalne. Pisarza żegnała m.in. aktorka Grażyna Barszczewska. Wspominając Wiesława Myśliwskiego, mówiła, że był człowiekiem ciepłym i życzliwym. Był wspaniałym, mądrym, z wielką klasą twórcą, ale także prywatnie. No, nie, niezwykle. Mądrym, ciepłym człowiekiem. Czasem yy, słyszałam takie zdania, że właśnie taki stwarzał dystans. Otóż nie, nie był, był po prostu takim wielkim autorytetem. Śpiewak Adam Struk wspomina udział Wiesława Myśliwskiego na festiwalu języka polskiego w Szczebrzeszynie. Pisarz wyziął w nim udział wiele razy. Adam Struk powiedział, że mimo pewnego introwertycznego usposobienia Wiesław Myśliwski potrafił głośno mówić o tym, co myśli. W klubie festiwalowym z głośników dobywa się szpetna amerykańska muzyka, więc pozwoliłem sobie zauważyć, że to nie takt, że nie tędy droga, wszak świętujemy polszczyznę. Myśliwski podniósł kufel z piwem i głośno, jak na niego powiedział, Pełna zgoda. Wiesław Myśliwski współpracował z wieloma największymi polskimi wydawnictwami. Szefowa wydawnictwa Znak, Dominika Kozłowska, tak wspomina relacje z pisarzem. Wspominam go jako jednego z kilku najwybitniejszych pisarzy języka polskiego i twórców współczesnego języka literackiego, człowieka o niezwykłej Głębi języka, wyczuciu języka i człowieka niezwykle mądrego, o bardzo takim wyrazistym własnym guście literackim. Wiesław Myśliwski pisał powieści, dramaty i eseje. Kilka jego utworów zostało zekranizowanych. Pisarz żył 94 lata. Uroczystości pogrzebowe Wiesława Myśliwskiego śledził Aleksander Przoniak. Dziękujemy za relację. Tańczek Jana Matejki czy Babie Lato Józefa Chełmońskiego znalazły się na najnowszej wystawie Muzeum Narodowego w Warszawie. Pochodzą one z kolekcji hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego. Z okazji przypadających w tym roku rocznic 180. urodzin i setnej śmierci tego kolekcjonera i zasłużonego dla kultury polskiej mecenasa, muzeum postanowiło przypomnieć jego dokonania, mówi kuratorka ekspozycji Renata Higersberger.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 po śmierci Ignacego Korwin-Milewskiego została rozproszona, a pierwotnie liczyła około 250 obrazów, mówi dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Larzus. Punktem wyjścia do prac nad wystawą kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski były zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. 37 obrazów nabytych do kolekcji już w okresie międzywojennym. Pierwszy z nich, Stańczyk Jana Matejki, kupiony został jeszcze za życia kolekcjonera w 1924 roku. To wystawa o kolekcjonerstwie Ignacy Korwin-Milewski żywo wpływał na ówczesny rynek sztuki, był mecenasem, możliwości rozwoju współczesnym wówczas artystom. Wystawę można oglądać od dziś do 13 września. Polska zmaga się z największą suszą w Europie. Najtrudniejsza sytuacja występuje w pasie od Wielkopolski po Mazowsze. Wilgotność wierzchniej warstwy gleby spadła do zaledwie 10-20%. To skutek niedoboru opadów. Rolnik z okolic świecia w Kujawsko-Pomorskim Michał Domachowski mówi, że na polach jest ekstremalnie sucho, w niektórych miejscach nie padało od miesięcy.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 Pierwsza połowa kwietnia była sucha, co oznacza, że sytuacja hydrologiczna na razie się nie poprawi. Według prognoz opadów można spodziewać się na zachodzie kraju w niedzielę. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z najnowszymi informacjami punktualnie o 17. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj Supermocę Tucsona i oferty na pozostałe SUVy Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl Po reklamie Ogłoszenie społeczne Wejdź na podatki.gov.pl lub NGOpl i dowiedz się, jak przekazać 1,5% swojego podatku jednej z tysięcy organizacji pożytku publicznego.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 za 27 minut godzina po Popołudnie w Polskim Radiu 24. Krzysztof Grzybowski, dzień dobry, będę z Państwem do godziny 19, a już teraz w studiu jest Kamil Szewczyk wraz ze swoim gościem, a to oczywiście oznacza rozmowę bardzo polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Witam serdecznie Kamil Szewczyka. ze mną w studiu jest poseł Polski 2050 Adam Gomowa. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na początku krótki cytat. Premier Donald Tusk dzisiaj powiedział tak, no do pańskiej partii, do pana między innymi. Albo jesteście w środku, albo na zewnątrz. To gdzie jesteście? W koalicji czy na zewnątrz? Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy od początku trwania koalicji 15 października. Zawsze po stronie obrony interesu naszych wyborców i z dobrem też dla koalicji. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że dzisiaj sprawy takie jak chociażby te związane z wątpliwościami, które zgłaszamy wobec pani y, minister Henik-Kloski, czy to w związku z dwoma miliardami złotych braku wypłat y, z programu Czyste Powietrze, czy sytuacją z Boś Banku, czy paroma innymi kwestiami, chociażby systemem kaucyjnym, o którym się dzisiaj mówi bardzo głośno. Y, to są tematy, które trzeba rozwiązać i tutaj, y, czy to weto, y, y, y, czy to wotum czy to zaufania by przeszło, czy nie, y, te problemy zostaną. Pytanie jest, jakie y, tutaj rozwiązania, bo rozumiem, o tym jest temat y, a jak zagłosuje Polska 2050 w sprawie pani ministry Kloski, Helen Kloski? No my wciąż czekamy na odpowiedź, jak pani minister chce rozwiązywać te problemy. Dlatego zaprosiliśmy też ją, naprawdę w najlepszej wierze, jaką tylko mamy, na rozmowę w, podczas posiedzenia naszego klubu, żeby nam na te pytania odpowiedziała. Niestety takiej woli ze strony pani minister nie ma. Ubolewamy na tym, ale uważam, że sama sobie trochę szkodzi w tej sytuacji. No bo jeżeli nie zabiega o to poparcie, to, to, to może go nie utrzymać. Jak będzie, zobaczymy. Dwa tygodnie jeszcze czasu, żeby tę decyzję podjąć. Będziemy sytuację monitorować. Na pewno podejmiemy ją z troską o, yy, o naszych wyborców i z troską o koalicję. No, premier Tusk y, powiedział dzisiaj do pani Pełczyńskiej na łącz tak. Jeśli zdacie test koalicyjnej lojalności i solidarności, będziemy dalej pracować. Jeśli nie, to się pożegnamy. Którą drogę wybierzecie? czy ja nie, nie uważam, że mam cokolwiek wybierać. Jeżeli y, będzie decyzja pana premiera Tuska, żeby zakończyć koalicję, no to, to on będzie miał to na sumieniu. Y, y, pamiętam naszą umowę koalicyjną, pamiętam, jakie partie tworzą y, koalicję rządzącą. Y, jeżeli oczywiście za minister Henik Kroska, chce pan premier wziąć odpowiedzialność, bo z tego, co słyszałem wczoraj od przewodniczącej, bronił jej jak swojej, jak z koalicji obywatelskiej, y, to, to będzie oczywiście to robił. Y, cały czas są takie tematy niedowiezione, które są wpisane Literalnie w umowę, jak na przykład kwestia odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa. Ustawa zamrożona rękami wspólnie premiera Tuska i Jarosława Kaczyńskiego zgłoszona przez Polskę 2050. Tych tematów jest bardzo, bardzo dużo. Okej, okay, a jeśli dzisiaj by doszło do głosowania nad wotum nieufności dla ministry Henning-Kloski, to jak by pan głosował? Za czy przeciw? Ja jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi na te pytania, które panu zgłaszałem. Jak pani minister chce sobie z problemu w swoim resorcie? na tym chwilę, chwilę jakby pan głosował? Nie wiem, bo nie wiem, jakie jest, jakie jest to rozwiązanie, jakie są alternatywy. Sytuacja jest bardzo delikatna, jak się pan redaktor domyśla, więc daję sobie jeszcze ten czas, żeby zastanowić się nad tym, jaki będzie nasz ostateczny werdykt. Szymon Hołownia też dolał oliwy do ognia. Powiedział, że żadnej łaski nie robi pani Henning Kloska. Powinna wytłumaczyć posłom, no dlaczego, dlaczego ma zostać. No rzeczywiście, że tak. to Pan pani... się zgadza ze słowami Szymona Hołownia. Tak, bo to pani minister dzisiaj zabiega o nasze poparcie e, dla jej kandydatury, bo to parlamentarzyści wybierają rząd, a odwrotnie. Myśmy nasze poparcie uzyskali od Polek i Polaków w wyborach powszechnych. Więc jeżeli takiego poparcia pani minister potrzebuje, to naprawdę takim minimum dobrej woli, uważam, jest przyjęcie takiego zaproszenia na spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Bo umówmy się, takie rozmowy właśnie przed kamerami, wymiana zdań przez, przez, przez media nie służy budowaniu porozumienia. czy znaczy to więc... nie jest trochę tak, panie pośle, że to jest jakaś, no, że większość koalicyjna, sejmowa wisi na włosku, jest zakładnikiem y, niejako, no właśnie rozgrywek pomiędzy Polską 2050 a nową part nowym klubem, centrum pani Heninkloski. Cały czas, cały czas tam, prawda, buzuje między panią Pełczyńsko-Nałocza-Heninkloską. Czy powiedzmy sobie też jasno, że tej większości by nie było, gdyby nie Polska 2050, gdyby nie ta trzecia droga, która była w wyborach parlamentarnych w roku 2023, w ogóle było, nie było mowy o tych problemach, tylko problemem byłby polexit. więc bylibyśmy dużo gorszej sytuacji niż jesteśmy obecnie, ale taka sama sytuacja będzie nas czekała za nieco ponad rok kiedy znów będzie potrzebna jakaś trzecia droga. Nie wiem, w jakiej formule to się jeszcze odbędzie, ale będzie ona potrzebna i będziemy musieli sobie odpowiedzieć, jak maksymalnie pragmatycznie do tych wyborów do wyborów podejść, żeby zaoferować tak szeroką ofertę wyborcom, aby te siły prodemokratyczne, prozachodnie, prounijne uzyskały stabilną większość w przyszłych, w przyszłych wyborach. Jeżeli zapomnimy o tych postulatach, zapomnimy o takich rzeczach jak te związane z problemami z czystym powietrzem i będziemy udawać, że się nic nie stało, no to sami sobie szykujemy scenariusz na porażkę w kolejnych wyborach. Tego nam Polki i Polacy nie wybaczą. Ministra Pełczyńska Nałęcz powiedziała niedawno, że koalicja budowana na przemocy to droga do katastrofy. Zgadza się pan z tym? Zgadzam się i tak z dużym obolowaniem słucham takich historii no, wyciągniętych po prostu rodem z podręczników mobbingu, jak te chociażby o kulisach ostatniego posiedzenia Rady Ministrów, na której pani minister Pełczyński Nałęcz akurat nie było. I nie wiem, czy one są prawdziwe, ale uważam, że takie te, tego typu zachowania zasługują na potępienie. I no, uważam, że jako, jako szef rządu premier Tusk po prostu powinien, e, powinien to zrobić. E, to więc... Było spotkanie pani ministr Pełczyńskiej nawet z premierem Tuskiem wczoraj, tak? tak? Nie wiem, no, czy... Jakie są efekty tego spotkania? Takie chyba, że jest y, gorzej niż y, lepiej. Nie, uważam, że każde spotkanie akurat y, polepsza sytuację. Myślę, że warunki z obu stron zostały Skończą, jakieś Przed spotkaniem postawione? nie było takich cytatów, nie było takich ostrych wypowiedzi jednej i drugiej strony. I... Po spotkaniu ja. jest gorsza napięta, bardziej atmosfera, nie Ja akurat, akurat bardziej na, nawiązuję do tych przecieków które akurat TVN upublikował w związku z no, takimi żartami bardzo uważam niefrasobliwymi pana premiera i innych członków rządu wokół pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz. Ale nie, nie, nie zgadzam się z tym, że to spotkanie coś pogorszyło. Wydaje mi się, że jest lepiej. To na pewno nie jest ostatnie spotkanie jeszcze przed głosowaniem w sprawie nieufności dla pani minister Henik-Kloski, więc... Sprawa jest otwarta, myślę, że każde spotkanie akurat Ale czy, sytuację polepsza. Czy Pani Pełczyńska na męczu zapewniła pana premiera, że tak yy, yy, poprzemy panią minister Cheni Kloskę, czy nie? Według, czy nie było takiego zapewnienia? Według moich relacji nie padło takie jasne stwierdzenie. Tak jak powiedziałem, wciąż czekamy na odpowiedzi, które na pytania, na odpowiedzi, które skierowaliśmy do pani minister Heni Kloski. Jeżeli pan premier będzie chciał się opowiadać za panią Heni Kloskę, no to oczywiście to zrobi. Nie wydaje mi się, że tak bardziej poważnie by to wyglądało dało, jakby pani minister Henning-Kloska sama na te pytania odpowiedziała. No na pewno też nie pomaga jeśli chodzi o, o, to, o te relacje między panią Henning-Kloską a Polską 2050. Kontrola poselska yy, waszych posłów, pana posła Romowicza, między innymi posła Romowicza i Adama Lubońskiego, którzy oczekują dokumentacji dotyczącej działań resortu, klimatu i środowiska na terenie Podkarpacia. To kolejna szpila w panią minister henning -Klowskę. Ale dlaczego? Jeżeli się okaże, że z kontroli nic nie wynika i ministerstwo działa prawidłowo, to wreszcie powiedział, że nawet prezent zrobili pani minister, bo pokazują, że jej resort dobrze działa. Zresztą rozmawiałem z posłem Romowiczem o tej, o tej kontroli. Powiedział, że przebiegła na wzorowo, że, w, że y, y, y, y, pracownicy resortu działali wzorowo. Y, y, to jest absolutna oczywistość, że posłowie Ale co, szukacie haków na Nie, no, panią Minister Henik Kloskę? Jak sobie pan przeczyta ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, to tam jak byk jest pisane, że jednym z naszych że zazwyczaj, obowiązków... Zazwyczaj opozycja robi to w sprawie rządu, kontrole poselskie, ale żeby koalicja rządząca w sprawie swojej koalicji rządzącej robiła no, kontrolę w resorcie, ale, to jest coś... Ale widzi y... Pan, że, widzi Pan, że jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiedzi od Pani Minister, bo nie przyjmuje naszych zaproszeń na spotkanie, no to musimy wejść do resortu i zapytać o to bezpośrednio u, u, u pracowników. I tam widać tej woli dobra jest większej niż u samej Pani Minister na samej górze. Także to też trochę pokazuje obraz sytuacji. No dobrze, to przejdźmy do, do wciąż nieuregulowanego rynku kryptowalut. Sejmy po raz drugi dzisiaj nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta w tej sprawie, w sprawie ustawy o kryptowalutach. No i co dalej? No bo były spotkania, wydawało się, że jest ten dialog pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Pisem i rządem, były poprawki, one padły, prawda? Jedna chyba się tylko stała poprawka. Tak, i to zgłoszone zresztą przeze mnie przez Polskę 2050 o obniżeniu tych maksymalnych opłat za nadzór dla branży, żebyśmy byli jako polski rynek bardziej konkurencyjni. Tak, jeżeli pan pyta co dalej, no to od zeszłego roku już mrozi się projekt Polski 2050. Niestety pan marszałek Czarzasty wciąż nie pozwolił mu uzupełnić porządku obrad na tym posiedzeniu. Dostaje pozytywne sygnały, że może to się wydarzyć za dwa tygodnie, będę gorąco dopingował, żeby to się stało. Bo proszę zobaczyć, no, dzisiaj mówimy o tym, że kilkaset tysięcy osób drży o swoje oszczędności. Mamy do, do czynienia z patologiami na rynku no kryptowalut. No i jest jeszcze zonda krypto, pojawiło się. Do, Kolejny dokładnie, problem. Dokładnie tak. I zresztą przed chwilą byłem na spotkaniu z y, przedstawicielami firmy Recoveries, zupełnie prywatnej, y, która y, zupełnie, i to pytałem się, jak to się stało, powiedzieli, zupełnie hobbystycznie i w wolnym czasie, z ciekawości. Sprawdziliśmy ślady tego, jak wygląda dzisiaj Płynność ządy krypto, i okazało się, że no, tak jak twierdzi firma, pół miliona polskich użytkowników aktywnych e, znajduje się w zagrożeniu swoich oszczędności. E, proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy mieli od listopada, bo to było na stole organ wskazany nadzoru, który ma pełne kompetencje, żeby nadzorować sytuację na polskim rynku i na rynku unijnym i mógłby to robić non-stop, monitorować to. Myślę, że mógłby wkoczyć tą sytuację dużo, dużo wcześniej. No właśnie, mógłby, ale nie może, bo nie ma ustawy i nie ma uprawnień. Czyli naprawdę nie było takiej woli z obydwu stron, żeby jednak dojść do porozumienia i żeby wypracować jakąś ustawę, która by y, przeszła? Nie chodzi o pałac, o rząd... Y opozycję. Panie redaktorze, ja powiem nie skromnie, że y, chyba najwięcej czasów z parlamentarzystów spędziłem nad tą ustawą kilkadziesiąt godzin, na kilku, jak nie kilkunastu posiedzeniach żeśmy rozmawiali. Wypracowaliśmy wiele dobrych Bo Wydawało poprawek. się, że w, do w dobrą stronę idzie. wydawało Oczywiście, się. Tak? Były i poprawki, i zresztą, Senat. Wie pan, najgorsze było to, że na tych wszystkich posiedzeniach, ani Pi posłowie PiSu, ani Konfederacji, ani przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, którzy też mogli już wtedy przyjść na tym etapie, żeby zgłaszać swoje uwagi. Ich wtedy nie było. Oni po prostu w tym czasie zamiast się spotykać z, z branżą, z, z, z, z, ze stroną rządową, woli się spotykać chyba najwyraźniej z lobbystami, czego efektem były te przelewy na grube setki tysięcy złotych. No i tam popłynęły pieniądze, a z drugiej strony popłynęły pieniądze setek tysięcy Polek i Polaków. Nie wiem, czy nie bezpowrotnie, nie chcę tutaj krakać, ale, ale wydaje się, że po prostu to jest, to jest sytuacja, za którą dzisiaj Pałac Prezydencki i Konfederacja wspólnie są odpowiedzialni, bo blokują bardzo potrzebną ustawę, która ma odblokować możliwość rozwoju rynku i ochrony pieniędzy polskich obywateli, a w w zamian nie, nie, nie proponują niczego konstruktywnego w zamian. No, Pałac argumentuje to tym, że nadmierne regulacje wprowadza koalicja rządząca, że firmy z tej branży mogłyby się przenieść za granicę, nie byłoby tego nadzoru też, jeśli chodzi o polskich klientów. Jak pan traktuje ten argument? Akurat na przykładzie spółki Zonda Krypto. Ona od dłuższego czasu, i to jest jeszcze sprzed naszej ustawy, licencjonuje się w Estonii. Gdyby ta ustawa funkcjonowała od listopada, to KNF mógłby po pierwsze skierować oficjalną skargę jako podmiot równorzędny do, do nadzorcy est estońskiego ze wskazaniem już nieprawidłowości, które widzi. Gdyby to nie zadziałało, może wystąpić w roli oskarżyciela w imieniu wszystkich polskich użytkowników, którzy mają tam oszczędności do europejskiego organu, który rozstrzega tego, tego typu spory. A gdyby to nie zadziałało, to w ostateczności mógłby nawet zablokować w ogóle działalność giełdy Zonda Krypto. Mógłby, ale nie może, bo nie mamy ustawy. I teraz pan tutaj Bogułski, rozumiem w imieniu pana Nawrockiego, mówi o tym, że coś mogłoby zabić polską branżę. No to jest ich opinia, bo branża w swojej masie chciała tej ustawy. Yy, więc co oni mówią, że mogłaby zabić yy, polski rynek? Natomiast ten rynek już jest zabity. Znaczy powiedzmy sobie jasno, dzisiaj rynek yy, yy, branży kryptowalut w Polsce jest pogorzeliskiem i lata zajmie nam odzyskanie zaufania inwestorów do tego, żeby lokować biznes w Polsce. Jesteśmy ostatnim krajem unijnym, który nie ma tej ustawy wdrożonej, co blokuje nam rozwój obiektywnie, bo przez, przez regulacje unijne blokuje nam rozwój, y, możliwość rozwoju tej branży w Polsce. Jarosław Kaczyński zapowiedział dzisiaj, że mamy nowy projekt ustawy właśnie o kryptowalutach. To będzie sprawdzian komu, o co naprawdę chodzi. Pan widział ten projekt PiSu? Nie widziałem, ale z tego, co słyszałem, to on bazuje w większości na tym znienawidzonym przez nich projekcie ustawy rządowej. No jest to po prostu jakieś, no, no komedia to mało powiedziane. Jesteśmy spóźnieni maksymalnie już. Od czerwca ustawa jest w Sejmie, tak? Gdzie byliście przez cały praktycznie rok? Ze swoimi uwagami, ze swoimi poprawkami. Nie było was. Zamiast za to spotykaliście się z, z lobbystami, dostawali setki tysięcy złotych, nagrody na, na, na, na wydarzeniach współfinansowanych przez Zondę Krypto między innymi, która przecież akurat była jednym z tych podmiotów, która aktywnie lobbowała przeciwko temu projektowi. I to pokazuje prawdziwe intencje. Teraz składanie projektu, jak już jesteśmy po prostu spóźnieni z tym na, na, na maksa, to, to, to, to, to, jest, to jest jakieś mydlenie oczu i pokazywanie, ukrywanie swoich prawdziwych intencji. Myślę, że te Adam, prawdziwe mm. intencje już zostały pokazane w listopadzie. Niestety. Adam Gomowa, poseł Polski 2050. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Za 12 minut godzina 17. Świata pogląd. Była polityka krajowa, teraz warto spojrzeć na to, co dzieje się na świecie. Wojciech Cygielski jest już w studiu. Dzień, Dzień dobry. dobry. No to zacznijmy od dobrych informacji, to znaczy od Libanu. Tam w życie e, wszedł dziesięciodniowy rozejm między Izraelem a Libanem. No i teraz oczywiście pytanie, które się natychmiast nasuwa, czy ten dziesięciodniowy rozejm to jest e, początek końca wojny, e, która wybuchła tuż po tym, jak Izrael zaatakował Iran. Bilans tej wojny jest przerażający, bo w jej trakcie po półtora miesiąca zginęło ponad 2000 osób, a ponad milion musiało uciekać z domów. No i ten rozejm, o którym mówisz, wszedł w życie, ale... To, to, to jest to ale do tego, co powiedziałeś o tych dobrych wiadomościach, ale to nie jest pokój. Na papierze rozmawiają dwa państwa, Izrael i Liban, ale w praktyce wojna toczyła się między Izraelem a Hezbollahem, czyli szyicką organizacją zbrojną wspieraną przez Iran. Liban to jest taka mieszanka etniczna i to sprawia, że tam władza jest podzielona między trzy bloki szyitów, sunnitów i chrześcijan. No i to właśnie ta pierwsza grupa, czyli szyici, to jest, to jest Hezbollah. To nie jest cały Liban. No i to jest organizacja, która jest uznawana przez Zachód jako terrorystyczna, ale tam na miejscu niepodzielnie rządzi na południu Libanu, czyli właśnie przy granicy z Izraelem i ma ogromne poparcie ludności, bo to jest organizacja, która nie tylko zajmuje się bezpieczeństwem, ale także stawia szkoły, szpitale. Organizacja, która bardzo dużo robi na rzecz tej lokalnej społeczności i ma w związku z tym właśnie wsparcie jej. I w praktyce jest tak naprawdę niezależna od władz w, Bejruzie, w Bejrucie i to jest klucz całego całego tego ale, o którym mówimy przy okazji rozejmu. To jest Pierwszy i najpoważniejszy problem. Hezbollah nie siedział przy stole rozmów i teraz może mówić, że przecież nikt się z nikim na nic nie umawiał. Izrael mówi, że zostaje w tej dziesięciokilometrowej strefie bezpieczeństwa na południu Libanu, którą sobie sam wyznaczył. Hezbollah odpowiada, że jeśli izraelskie wojsko dalej będzie działało na libańskiej ziemi, no to może być to powód do, dalszego, do dalszych działań właśnie Hezbollahu. No i to jest takie trochę zawieszenie broni przy otwartych drzwiach i z ręką na kramce. Zresztą po wejściu w życie rozejmu już dochodziło do ostrzałów, czyli mamy ciszę, ale bardzo kruchą ciszę. No to z jednej strony być może problemem, przeszkodą jest Hezbollah. Jak to wygląda po drugiej stronie, jeżeli chodzi o sam Izrael? Bo do tej pory można było mieć w różnych sytuacjach wiele wątpliwości co do intencji Izraela i do intencji Benjamina Netanyahu. Tu słychać takie głosy mówiące o tym, że nawet to najbliższe otoczenie premiera z tego pokoju nie jest do końca zadowolone. To prawda. się o tym, że problemem może być Hezbollah. Ja bym dodał, że problemem może być i Hezbollah i Izrael. No Izrael było, nie było, operuje na terenie obcego państwa no i w, w zachodnich standardach, a Izrael mieni się być członkiem Zachodu, no coś takiego raczej nie jest zgodne z prawem międzynarodowym. Zresztą nie tylko w zachodnich standardach, zgodnie z, zgodnie z prawem międzynarodowym, więc tu obie strony no, trochę są siebie warte, bym powiedział. Natomiast w samym Izraelu wyborcy Netanyahu nie słyszeli takiej obietnicy, że będzie cisza, tylko słyszeli, że... On, Benjamin Netanyahu, rozwiąże problem Hezbollahu. Tego na razie nie widać. W Izraelu prawie dwie trzecie badanych było przeciwnych rozejmowi z Iranem, a 61%, czyli niewiele mniej, nie chciało rozszerzenia tegoż rozejmu właśnie na front libański. Innymi słowy przeważająca większość Izraelczyków chce, żeby, żeby te wojny trwały. O to zresztą jutro w świecie 24 zapytam mojego gościa. Między 13 a 14 już teraz zapraszam na, na nasz weekendowy magazyn międzynarodowy. W każdym razie Benjamin na jest dziś między, trochę między młotem a kowadłem, bo z jednej strony Amerykanie bardzo mocno pchali go do zatrzymania walk. Przypomnijmy w skrócie: Iran godził się na zawieszenie broni pod warunkiem, że to zawieszenie broni będzie obejmowało też Liban. No bo ta wojna w Libanie to jest wojna, która wybuchła jakby w reakcji na izraelsko Amerykańskie naroty na e, Iran. Liban, czy Hezbollah jest sojusznikiem Libanu, no więc w odpowiedzi wystrzelił rakietę na, na Izrael. To miała być taka trochę zemsta za zabicie najwyższego przywódcy Iranu e, Ayatollah ha, e, Alego Hameney'ego. No i teraz e, Izrael mówi, nie, nie, nie. E, zawieszenie broni nie obowiązuje w Libanie. Tam dalej możemy zabijać. Iran mówi owszem, e, owszem obowiązuje i stąd była presja Amerykanów, bo Donaldowi Trumpowi bardzo zależało na tym, żeby jakoś z tej wojny z Iranem wyjść. W związku z tym tu prawdopodobnie doszło do tego, do tej zgody Izraela na ten rozejm. Zgody bardzo niechcianej, bo to nie, nie jest tylko 60 kilka procent społeczeństwa izraelskiego, które nie chce tego rozejmu, ale to, to, to są też politycy, zwłaszcza Benjamin Netanyahu, któremu wojna pomaga w sondażach, mówiąc w skrócie. W każdym razie Benjamin Netanyahu z jednej strony miał tą presję Amerykanów, że musi przerwać działania wojenne, no a z drugiej strony ta prawa część izraelskiej sceny mówi premierowi, zatrzymałeś się w pół półkroku, nie rozwiązałeś problemu Hezbollahu, który od lat jest naszym wrogiem. Nie mamy oczywiście mm, dowodu na te naciski z Stanów Zjednoczonych za zamkniętymi drzwiami, ale jest to niemalże e, e, oczywiste, bo ten polityczny obraz jest jasny, to jest rozejm pod bardzo silnym amerykańskim parasolem. No to w takim razie rodzi się pytanie, na ile to co dzieje się na linii Izrael-Liban to, czy ten rozejm będzie rzeczywiście przestrzegany, będzie, będzie trwały, jak to w płynie na inne, być może ważniejsze rozmowy pomiędzy Amerykanami a Iranem, bo są zapowiedzi Donalda Trumpa, który mówi o tym, że porozumienie z Iranem jest bardzo, bardzo blisko. Być może nawet uda się to porozumienie osiągnąć jeszcze w ten weekend. Mamy informację mówiącą o tym, że Iran otworzył ciśninę ormuz, więc no są jakieś powody do optymizmu? Tylko pytanie, na ile to może być płonna nadzieja. E, to prawda, bo ty, ta sytuacja jest naprawdę bardzo delikatna. To się może zmienić wszystko z minuty na minutę, dokładnie w ten sam sposób, jak Trump zmienia swoją narrację teraz y, y, ostatnio wczoraj bodajże powiedział, że my nie mamy większych problemów z Iranem, bardzo się z nim lubimy. Mówi to prezydent kraju, który jest w stanie wojny z Libanem, z, z Iranem, który, który Iran bombarduje. No ale Donald Trump... Lubimy różne rzeczy bombardujemy. Tak. Y, Donald Trump różne rzeczy już mówił i y, problem polega na tym, że nie, nie do końca wiadomo, kiedy mówi prawdę, a kiedy kłamie. Um, Trump powiedział o tym, że mają być negocjacje w, i że i, i to jest fakt to znaczy, że to powiedział. Nie wiemy, czy będą negocjacje, chociaż z drugiej strony e, słyszymy z Pakistanu, e, te, ma, mamy informacje o tym, że e, są jakieś ruchy tak jakby przygotowujące się do tych, e, do tych właśnie negocjacji. E, tak jak powiedziałeś, Iran ogłosił, że otworzył ormus, Ormus. Tutaj znowu uwaga, Donald Trump w odpowiedzi napisał, super, bardzo się cieszymy, w związku z tym my nadal blokujemy cieśniny Ormus. A mówi to prezydent, któremu bardzo zależy na tym, żeby otworzyć cieśninę Ormus, który cieszy się z tego, że Iran zdjąłby blokadę, ale Stany Zjednoczone nadal będą blokować blokadę, której nie ma. Um, tak, tak to mniej więcej w, w tej chwili wygląda na godzinę 16.55. Za godzinę może być już coś zupełnie innego. W każdym razie um, te, tydzień temu 21 godzin rozmów w Islamabadzie zakończyło się bez porozumienia. Um, teraz, czy coś z tego wyniknie? Nie wiadomo, bo też Iran, no, trzeba powiedzieć dość mocno rozgrywa Donalda Trumpa um, i te, to otwarcie cieśniny Ormus, może być tylko y, zachętą do negocjacji, a może być czymś zupełnie innym. Wszystko zależy od tego, jak Trump zareaguje, bo jak na razie zareagował y, w sposób, y, tak jak powiedziałem, dosyć dziwny. Jak na razie rynki przynajmniej zareagowały bardzo optymistycznie. Y, cena ropy zaczęła momentalnie spadać. Pytanie oczywiście, czy ten optymizm się utrzyma, bo znów ja wiem, że nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale to pytanie chyba powinno paść. No, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, na jakim etapie tej wojny jest czy w ogóle jesteśmy w stanie jakoś jakoś to określić? Tak, jesteśmy w przerwie. E, czy będzie ciąg dalszy, nie wiemy. Jest bardzo prawdopodobne, że będzie. Jest bardzo prawdopodobne, że nie będzie. E, ponieważ znowu główny architekt tej wojny, czyli Donald Trump, zmienia zdanie mniej więcej co 3 minuty. E, tutaj jest bardzo trudno przewidzieć, co się stanie, dlatego że e, no, mamy do czynienia z e, sytuacją, kiedy nawet tydzień temu było, było widać w Islamabadzie w czasie tych rozmów, że Amerykanie przyjechali ze swoimi postulatami, Iran ze swoimi postulatami i żadna ze stron nie chciała ustąpić. Z drugiej strony Trumpowi bardzo zależy na zakończeniu tej wojny, na wyjściu z tej wojny, którą sam zaczął i ewidentnie widać, że niespecjalnie wie jak to zrobić, więc chwyta się no, każdej możliwości, możliwości właśnie przez cieślinę Ormus. Donald Trump nie jest m, tym politykiem, który by zależało na tym, żeby była wojna bądź nie, ale cieślinę Ormus, jej dotychczasowe zamknięcie i ceny ropy powodowały, że tracił poparcie w Stanach Zjednoczonych. To teraz bardzo, bardzo krótko, bo jeszcze jeden problem, bo Iran to Iran, wojna w Iranie to jest jeden, jedno z wyzwań. Innym wyzwaniem jest to, co dzieje się na zapleczu Partii Republikańskiej. Mówi o katolikach, którzy w dużej mierze wynieśli Trumpa do władzy, między m.in. latynosi. Teraz ten trend ewidentnie jest odwrotny. Do tego doszło jeszcze to spektakularne starcie z papieżem Leonem XIV. Dodajmy... Amerykaninem. No i oczywiście te słynne obrazki, czy też te słynne filmiki z Donaldem Trumpem w roli Chrystusa, choć sam mówił, że oczywiście Chrystusem no, nie jest. Jest tylko doktorem, tak. No i rzeczywiście Trump ma bardzo duży problem z poparciem, bo katolicy to jest jedna z tych grup, które wyniosły go do władzy. Starcie z papieżem Leonem no ewidentnie widać, że ruch maga się tutaj uaktywnił. J.D. Vance mówił, pouczał papieża, żeby się ostrożnie wypowiadał o teologii. To jest kolejny smaczek w tej historii. Ale też politycy amerykańscy idą w sukurs Donaldowi Trumpowi i mówią różne dziwne rzeczy na temat papieża Leona. Papież Leon mówi, że się tam absolutnie nie przyjmuje, bo jego zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Niemniej jednak, jeśli ten spór nie zostanie załagodzony, to Donaldowi, Trumpowi czy też Republikanom w wyborach połówkowych na jesień grozi to, że część katolików po prostu od nich odpłynie. Jaki będzie tego skutek w głosowaniu? Myślę, że niewiele nie to zmieni, biorąc pod uwagę, że jak na razie Republikanie te wybory stromotnie przegrywają właśnie przez cenę ropy i zamknięcie cieśliny Ormus. Wojciech Cegielski, dziękuję. bardzo dziękuję. ta Reklama